Jest dziewiętnasta. Dwójka, jesteś na miejscu. Jerzy Radziwiłowicz. Beata Stelińska, zapraszam Państwa na przegląd wypowiedzi naszych dzisiejszych gości. Prowadź swój pług przez kościół umarłych. Teatralną adaptację książki Olgi Tokarczuk zobaczymy wkrótce w Teatrze Narodowym. Historię człowieka, który odchodzi, ale po którym zostają przede wszystkim poruszające opowieści, przeniesie na scenę reżyserka Ewa Plat. Oto kiedy usuwa jej się grunt spod nóg i na czym skupia się realizując ten spektakl. Dwa takie wątki od samego początku adaptacji mojego książki zaczęły budować to, co ja nazywam usuwaniem się gruntu spod nóg. Główna bohaterka i u nas w spektaklu i książce konfrontuje się jednocześnie ze światem, który w bezkarny jakiś Zalegalizowany sposób traktuje odbieranie życia innym istotom jako hobby, i to jest świat, którego nie da się powstrzymać. A drugim takim elementem jest choroba głównej bohaterki, która jest przeprowadzona przez Tokarczu, przez całą książkę. Jednak te dwa elementy czyli postępująca choroba głównej bohaterki jakiś świat, który się coraz bardziej rozpada no i są to dwa czynniki, które usuwają krunt spod nóg i w spektaklu obserwowany jest jak dłużej Duszejko sobie z tym radzi, jak długo pozostanie sobą, zachowa trzeźwy rozum. Tutaj zaskakująco udało się zachować wątek fabularny, natomiast ten wątek rozwiązywania zagadek, śledztwa, kto zabił, jak to on wydaje się jakoś tak bardzo naturalnie współistnieć z tymi dwoma zagadniami, o których chcemy opowiedzieć, ale on nie jest nie jest jakąś główną siłą napędową akcji. Tutaj w spektaklu nie jest tak, że każda scena goni po prostu rozwiązanie zagadki, akcji, tylko staje się jakimś takim kimś antropocentrycznym, egzystencjalnym esejem na temat. A to, że przy okazji dowiadujemy się, kto zabił, to nagle zaskakująco to nie jest jak najwi największym kluczem. Więc jest mhm. to taki kryminał, który towarzyszy esejowi o tym, jak długo ktoś zostanie człowiekiem wobec chaosu. Premiera spektaklu w Teatrze Narodowym w Warszawie 25 kwietnia. Bielski Syjon to część Bielska Białej położona nieopodal jednego z rynków dwu miasta, na pograniczu historycznego Dolnego i Górnego Przedmieścia. Zamieszkiwana niegdyś przez ludność ewangelicką dzielnica mogła się rozwinąć na skutek decyzji cesarza Józefa II. Jak do tego doszło, o tym opowiadał Jacek Kachel, dziennikarz, historyk i wielbiciel Bielska Białej. Żeby dojść do cesarza, który wydał akt uśmiechu w stronę luteran, to trzeba pamiętać, że kiedy pojawiła się nauki Marcina Lutra tutaj na naszym terenie, to przez pierwsze 100 lat Ewangelicy byli prześladowani. Nie mieli swoich miejsc, nie mogli budować swoich zborów. Mało tego, żeby odprawiać swoje nabożeństwo, musieli udawać się do lasów i m.in. niedaleko Błoń mamy taki stół Jana, przy którym odbywały się pierwsze nabożeństwa. Na szczęście po tych wojnach religijnych, które nastąpiły, przedstawiciele księdza Cieszyńskiego zostali luteranami. No i w związku z tym wahadło historii się obróciło w drugą stronę. W tym momencie to właśnie ewangelicy stali się częścią taką uprzywilejowaną, która potem, kiedy właśnie nastąpił edykt cesarza, wykorzystali to jako grupa taka bardzo zwarta, doskonale ekonomicznie przygotowana do tego, żeby budować nie tylko swoją tożsamość religijną, historyczną, ale ekonomiczną. I to spowodowało, że oni wykorzystali ten potencjał i stworzyli sobie w mieście miasto. Z okazji 80. urodzin Ewy Kuryluk w Galerii Opera prezentowana jest wystawa obejmująca obrazy i autofotografie z lat 70. Jubileuszowa ekspozycja zbiega się z ponownym wydaniem młodzieńczych wierszy artystki pani Anima, czyli kangur. Skąd się wziął kangur, tłumaczyła dziś na antenie Ewa Kuryluk. Zostałam po prostu nazwana Kangurem przez Jana Żabińskiego i wzięłam to do siebie bardzo poważnie, byłam z tego zadowolona i, no i zostałam tym Kangurem dla przyjaciół i dla siebie, a z czasem, jako że różne moje prace mają postać Kangura albo tytuł, który się odnosi do Kangura, to kuratorka wybrała tytuł Ja, biały Kangu jako tytuł wystawy na Biennale w Wenecji. Od tej pory on się już stał taki bardzo znany. A ja, kiedy zaproszono mnie na wystawę w operze mówiąc, że to jest jak, w jakimś sensie wystawa jubileuszowa, bo kończę 80 lat, pomyślałam sobie, o Boże, trzeba uniknąć za wszelką cenę tego bombastu jubileuszowego, więc pomyślałam sobie, jakiś zgrabny tytuł, niech to będzie sobie kango w operze. Tutaj mieściła się niewielka awangardowa galeria po drugiej stronie tego gmachu, był jakiś taki, był tam ruch i prowadził, Janusz Bogucki z żoną prowadzi galerię bardzo dobrą na ówczesne czasy w 1973 roku miałam tam ważną dla siebie wystawę, bo obrazów, które już pokazywałam wcześniej w Paryżu i w Londynie i w Wiedniu, one, one się wtedy zwróciły na nią uwagę, muzea, Stanisławski, Rysz Stanisławski kupił Pierwsze obrazy do kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, to wtedy byłam jeszcze bardzo młodą artystką, dla której to było ważne. Zapewne tamta wystawa była stokrotnie ważniejsza od tej dziś, bo dzisiaj to jest, prawda, to już od tego nic nie zależy. Ale z, z tamtej wystawy zachował się już tylko jeden obraz i ten obraz tutaj jest na wystawie on jako znak pewnej kontynuacji. Wystawa Ewy Luk została podzielona na dwie części. Pierwsza prezentowana jest w przestrzeni galerii opery w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Druga poświęcona nowojorskim instalacjom artystki znajduje się w galerii Okno na Kulturę. Można oglądać obie te wystawy do końca czerwca. 170 filmów pochodzących z ponad 25 krajów zostanie zaprezentowanych podczas trzeciej odsłony Timeless Film Festival. Program omawiał dziś na antenie dyrektor festiwalu Roman Gutek. Ja poświęcam się klasyce i temu, co jest ponadczasowe. Filmom, które rzeczywiście weszły do kanonu, się już na stałe w historii kina, są właśnie mm, ponadczasowe, nie nadgryz je czas, bo, bo też wiele filmów niestety zestarzało się, one dzisiaj troszkę tak trącą myszką. Natomiast jest wiele film, filmów, które, no, do których chętnie wracamy, które, które kiedyś były wydarzeniami ale jednocześnie też ta klasyka jak ja to nazywam dzisiaj dostała drugie życie dlatego, że filmy są odnawiane cyfrowo, rekonstruowane i to pozwala na to, że przesyłka takiego filmu i dostępność przede wszystkim jest dużo, dużo łatwiejsza. A jeszcze, co ważne, nie tylko filmy odnawiane są w dużych krajach, y, takich wielkich kinematografiach, jak amerykańska, nie wiem, włoska, francuska, brytyjska, ale również w Ameryce Łacińskiej, w Afryce odnawia się cyfrowo kopię. Martin Scorsese, wybitny reżyser, założył to już kilkanaście lat temu fundację World, World Foundation, która wspiera Właśnie rekonstrukcją zbierają fundusze i właśnie odnawiają filmy z kinematografii, które nie mają takiego potencjału. Mam nadzieję, że też tutaj takim odkryciem będzie film Osiem Śmiertelnych Strzałów. To właśnie ta fundacja z Corsese odrestaurowała kilka lat temu, taki miniserial. Ten i inne filmy na trzecim Timeless Film Festival Warsaw już od piątku do 27 kwietnia na ekranach kin Muranów, Luna i Illusion. Po to wszystko. Beata Stylińska już za chwilę przywita Państwa Aldona łaniewska Vogue. Autopromocja. Legendarni artyści, często zapomniani, ich archiwalne głosy i interpretacje, a do tego nowości ze świata muzyki dawnej wypowiedzi i nagrania czołowych zespołów wykonawstwa historycznego. Zapraszam na audycje znalezione w dźwiękach w każdą sobotę o 11.00. Klaudia Baranowska, do usłyszenia. Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów Czym jest dziś po 70 latach istnienia Trybuna Kompozytorów? Konkursem radiofonii publicznych w dziedzinie twórczości najnowszej, siecią radiowej wymiany, festiwalem radiowym. Wszystkim tym jednocześnie, a także potężnym narzędziem promocji współczesnych twórców z Europy i świata. Zapraszam w każdy piątek o 22.00. Joanna Grodkowska. Autopromocja. O wszystkim z kulturą. Aldona Łaniewska-Wałk, dobry wieczór. Dziś w audycji o wszystkim z kulturą gościmy w drogach Czeskiego Centrum w Warszawie, bo tutaj zawitała Karin Lednicka, autorka trylogii Krzywy Kościół. W Polsce niedawno ukazał się pierwszy tom tej trylogii, pierwsza część tej trylogii. W Czechach czytelnicy już mają to szczęście, że całą tę opowieść znają, bo ostatnia część przed dwoma bodaj laty wyszła w Czeskiej Republice. Witam więc w naszym zaimprowizowanym w czeskim centrum studiu autorkę tej powieści, Karin Lednicką. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta książka ma pod tytuł Kronika powieściowa utraconego miasta, lata 1894-1921. Te daty biorą się stąd, że kolejne tomy opisują kolejne okresy z historii Karwiny, miasta, o którym ta książka opowiada, ale zanim... Porozmawiamy o samej książce. chcecie zapytać o to, dlaczego w tytule tłumaczysz, że jest to kronika powieściowa. Czy miałaś wątpliwości dotyczące tego, czym ta książka ma być, czy fikcją, powieścią, czy kroniką właśnie, czyli taką trochę opowieścią, jak rozumiem, non-fiction? Dziękuję za to pytanie, ponieważ wcześniej nigdy nie usłyszałam go poza Polską. Tym podtytułem chcę powiedzieć, że moja książka nie jest czystą fikcją, bo opiera się na wieloletnich badaniach i kwerendach, a zarazem nie jest też czystym non-fiction, ponieważ literatura faktu nie byłaby w stanie unieść wszystkiego, co chciałam w niej zawrzeć. To zatem połączenie obu tych autorskich podejść, a w kolejnych tomach warstwa faktograficzna staje się jeszcze V těch dílech té faktografické složky přibývá. To już dużo wątków mi się pojawiło do, do rozmowy z tobą o tej książce, ale zanim o tym, to jeszcze dopytam o kolejną część tego tytułu. Kronika powieściowa utraconego miasta. Dlaczego Karwina, czyli to miejsce, w którym się rozgrywają wydarzenia opisane w książce, jest tym utraconym miastem? My w Polsce tej historii nie znamy. Ciekawe, czy, czy w Czechach ta historia też jest nieznana, może znana. Była absolutnie, nieznana. Ponieważ dla szerokiej publiczności była ona właściwie zupełnie nieznana, pamiętali ją przeważnie tylko ci ludzie, którzy musieli się stamtąd przymusowo wyprowadzić. W Polsce znacie historię miedzianki, tak podobną, ale jednocześnie dość odmienną. Filipa Spingera opowieść też wyszła jako książka. Tak, ja to wolmy podobne, ale zarówno nie to dość odleśni. Karwina była o wiele większa niż miedzianka. Gdybyśmy jednak przyjęli optykę ogólną, to można powiedzieć, że w obu w przypadkach coś tam wydobywano, i z tego powodu miasta już nie ma. Karwina miała jednak dodatkowego pecha. Jej znikanie z powierzchni ziemi dokonywało się w czasach, gdy istniała silna polityczna wola, by to zakamuflować, ukryć. Z całego dwudziestotysięcznego miasta pozostał właściwie tylko krzywy kościół. Z powierzchni zemskiego, a zbył tam jenom ten szikmi kostel z całego tego miasta 20 w 1949 roku ogłoszono projekt budowy tak zwanej nowej Karwiny, czyli tego miasta, które dziś znamy pod nazwą Karwina. Dziś wiele osób uważa, że ta nowa Karwina to właśnie Karwina i nie ma żadnej wiedzy o pierwotnym mieście, które przestało istnieć, nie ma po nim śladu. Karwina jest Karwina, w ogóle o tej która a już w nic. Proto. Oglądam tę książkę, tutaj badam w rozmowie z Tobą tytuł tej książki, ale zbadam jeszcze te pierwsze strony, wklejkę, która tutaj jest przy okładce. To jest mapa, na końcu też jest mapa. Ta pierwsza mapa przedstawia Karwinę z czasów, które opisuje książka, czyli przełom wieków, końcówka XIX wieku, pierwsze dwudziestolecie XX wieku. A na końcu jest mapa przedstawiająca tę miejscowość dziś. I dopiero po jakimś czasie zauważyłam, że, że, że ta dzisiejsza mapa zawiera jedynie ten kościół, ten krzywy kościół. A tak, żeby Państwo mieli też wyobrażenie o tym, co, co w tym mieście się znajdowało. To powiem, że znajdował się zamek, znajdowały się inne kościoły, znajdował się browar, znajdował się ratusz. Jak to możliwe? że tak skomplikowana przecież zabudowa miejska i też okazała, zniknęła z powierzchni ziemi. Tady se musimy wrócić do toho roku 1949, a ja właśnie ten proces, to na co se teď ptasz. Aby to tak zrozumieć, to, musimy wrócić do roku 1949. Proces, o który teraz došlo, pytasz, opisuje bardzo szczegółowo na 700 stronach trzeciego tomu, więc oczywiście nie możemy go tu przeanalizować w całości. Ograniczę się więc do krótkiego stwierdzenia. Stara karwina została poświęcona wydobyciu węgla kamiennego. Była to decyzja całkowicie pragmatyczna. Część budynków można było oczywiście ocalić. Da się to zrobić w ten sposób, że pod nimi pozostawia się ochronny filar z węgla, żeby budowla na powierzchni nie runęła. Tyle, że nie chciano tego robić, ponieważ wraz z likwidacją miasta likwidowano również pamięć o miejscowym rodzie arystokratycznym. Ta decyzja z 1949 roku, by poświęcić starą karwinę wydobyciu węgla kamiennego, była ściśle związana z rolą, jaka przypadła Czechosłowacji w ówczesnym modelu gospodarczym bloku sowieckiego. Zresztą podobną rolę jak region karwiński odegrał cały Górny Śląsk. Ta historia jest pod wieloma względami bardzo podobna. W Starej Karwinie pewne znaczenie miała także kwestia narodowościowa. Istotną rolę odegrało dziedzictwo rodu Menich, czyli arystokratycznej rodziny, która właściwie zbudowała dobrobyt całego regionu. Komunistyczna propaganda chciała forsować tezę, że Lariszowie byli podłymi wyzyskiwaczami. Tak, Byłoby to niemożliwe, gdyby w mieście nadal pozostawały dowody na to, że uczynili Karwinę pięknym miastem. Dlatego jako pierwszy zniknął rodowy pałac Menichów. Tak jak nam radzisz, skupmy się na, na tej części tej opowieści, którą mamy tutaj w języku polskim przed sobą na pierwszym tomie tej trylogii czynisz bohaterami swojej powieści kobiety. To jest opowieść o kobietach przede wszystkim. To jest cała społeczność Karwiny, ale często spotykam się z takimi opiniami o tej książce. Widzę po twoim że nie do końca się z tym zgadzasz, że, że bohaterkami są kobiety i to są te główne postaci, wokół których toczy się cała ta opowieść. Czy mam rację, czy nie? Czy to jest po twojej myśli, żeby, żeby tutaj te kobiety na pierwszym plan wyprowadzać. Kobiety oczywiście odgrywają w moich książkach bardzo ważną rolę, ponieważ jest to powieść o wspólnocie ludzi, ale kiedy czasem pojawia się opinia, że to powieść o kobietach albo wręcz powieść feministyczna, nie mogę się z tym zgodzić. Dla mnie Krzywy Kościół jest powieścią o całej ówczesnej społeczności. Pisząc te trylogię chciałam wyrównać pewną nierównowagę obecną we wcześniejszych literackich przedstawieniach środowiska górniczego. Była to niegdyś literatura wybitnie męska, nawet macho. Kobiety odgrywały w niej rolę marginalną, zajmowały się domem, parzyły kawę, ale dla samej opowieści nie były istotne. Ja pochodzę z regionu górniczego, dlatego wiem, jak bardzo taki obraz jest fałszywy, bo to właśnie kobiety trzymały wszystko w całości. Dlatego podkreślam, że piszę o całej społeczności i przyszło mi do głowy, że być może to, że dziś ktoś odbiera moje książki przede wszystkim jako powieść o kobietach, jest to do pewnego stopnia złudzeniem optycznym. Nagle w powieściach osadzonych w środowisku górniczym pojawia się tak wiele kobiet, że może się to wydawać czymś niezwykłym. Rola kobiet także zmienia się w kolejnych tomach, tak samo jak zmieniło się społeczeństwo. Każda z moich bohaterek niesie w sobie określoną historię, określoną przesłanie. Pracuję z nimi literacko w taki sposób, by pokazać jak wyglądało ówczesne społeczeństwo. Od Barbary, która jest esencją kobiety XIX wieku, aż po jej wnuczki i prawnuczki, które mniej lub bardziej próbowały uwolnić się od tego, czego oczekiwała od nich epoka. Gdybym miała opisać to jako socjolożka, powiedziałabym, że są to kobiety funkcjonujące w warunkach postępującej industrializacji i nowoczesności, ale oczywiście wszystko to dotyczy także moich mężczyzn. Bohaterów. No właśnie, bo te czasy, w których rozgrywa się ta opowieść i z którymi muszą się bohaterowie, również mężczyźni, nie tylko kobiety, jakoś układać, te czasy są bardzo wymagające, bo wszystko się na tym terenie zmienia. A, a zmienia się dlatego, bo wielcy tego świata znajdują węgiel i określają ten węgiel jako takie bardzo ważne źródło prosperity całego państwa. Ano, ono z urczytą nacelaską, że się Pewną przesadą można powiedzieć, że węgiel był poprzednikiem ropy. Przez wiele dekad bez niego właściwie nic nie mogło funkcjonować. Od węgla zależała gospodarka, przemysł i życie codzienne w domach. I oczywiście zmienił on także sposób życia w miejscach wydobycia. Do Pierwotna karwina istniała przez kilka stuleci jako mała pasterska wioska. Zresztą stąd wzięła się jej nazwa, od starosłowiańskiego słowa karwa, czyli krowa. I nagle wszystko zaczęło się zmieniać, zaczęły tam napływać tysiące, tysiące ludzi. Nie chodziło więc tylko o sposób zarabiania na życie, ale także o sam sposób życia. W pewnym momencie człowiek żyje w małej wiosce i wypasa bydło, a za chwilę mieszka już w gwałtownie rozwijającym się mieście, w którym budynki wyrastają jeden po drugim. Pojawiają się nowi, nieznani ludzie, tworzy się nowe wspólnoty, wszystko szybko się przeobraża. A dla takich osób jak moja Zofia czy Barbara tych zmian Jan jest Jesteś nagle zbyt wiele Równocześnie do ich życia wkraczają też kolejne nowości, na przykład to, że kobieta pracuje poza domem. Uważam to za moment bardzo ważny. Barbara, której rodzina traci żywiciela, zostaje zmuszona do podjęcia pracy poza domem i to stanowi w jej życiu zasadniczy przełom. Dla jej pokolenia wciąż było jeszcze oczywiste, że dobra kobieta pracuje w domu. Konieczność pracy poza domem Barbara odbiera jako stygmat, jakby miała wypisane na czole, że w jej życiu coś się nie tak. To wszystko były zmiany, z którymi ówcześni ludzie musieli się mierzyć. Jednym przychodziło to łatwiej, innym trudniej. Lepiej radziła sobie na przykład Julka, która była bardzo wolnomyślicielska. Takie kobiety też wtedy istniały. Posłuchajmy teraz fragmentu książki Krzywy Kościół w interpretacji Angeliki Kurowskiej. Zaspana Barbara mruga oczami w półmroku wczesnego poranka. Miała dziwny sen. Już nie pamięta o czym, ale wystraszyła się i obudziła. Jak zwykle maca miejsce obok siebie, żeby uciszyć lęk ciepłem bijącym od Pawła. Ale jej ręka trafia na pustą poduszkę. Barbara siada gwałtownie na łóżku i nagle uświadamia sobie, że to, co ją obudziło, to nie był zwykły sen. Pierzyna jest nietknięta. Coś jest nie tak. Musiało stać się coś złego. Jest już tego pewna. Paweł nie należy do tych, którzy nie wracają prosto z szychty do domu. Poza tym jest z nim Karol, którego ma pod opieką. Obiecał, że będzie na niego uważał. Wszędzie panuje cisza. Tylko zegar obojętnie wykonuje swoją pracę. Barbara ma wrażenie... Że w rytm jego tykania bije jej własne serce. Brakuje jej tchu w piersiach, pocał jej się dłonie, na piecu nie stoją bańki. Nie przyszli? Żaden z nich nie przyszedł? Nagle, całkiem już obudzona, gwałtownie odgarnia pierzynę i na bosaka biegnie do sypialni. Buty szybko, włosy zaplata w niedbały warkocz już po drodze z pagórka. Nie doszła nawet do kościoła, kiedy zobaczyła kłębiący się tłum, nietypowy o tej porze dnia. W przybywającym świetle czerwcowego poranka zebrała się chyba cała kolonia. Ludzie stoją między kościołem a szkołą. Barbarę dzieli jeszcze od nich pewna odległość, ale już słyszy podniecone głosy. Słów na razie nie rozróżnia, ale to nie jest konieczne. Wystarczy widok uniesionych rąk i spuszczonych głów. Co się stało? Woła w kierunku grupki ludzi. Najbliższa postać odwraca się w jej stronę. Był wybuch w kopalni. Mnóstwo chłopa zawaliło. W którym szybie? Najpierw we Franciszce. Potem w Głębokim i w Janie Karolu. Barbarę zalewa fala gorąca. Kiedy? W nocy. Zaczęło się o w pół do dziesiątej. Barbara nie dziękuje ani się nie żegna. Kiwa tylko lekko głową i zaczyna przedzierać się przez tłum Z rękami na wystającym brzuchu Jakby go chciała chronić Toruje sobie drogę do frysztackiej szosy Mniej więcej w połowie drogi Mijają pierwszą kobietę Która zmierza w przeciwnym kierunku Barbara zdobywa się na odwagę I patrzy jej w oczy Ale natychmiast tego żałuje Ponieważ dostrzega w nich tylko żal Ból i mrok Ogarnia ją strach na moment drętwieją jej nogi, w piersiach czuje ucisk. Nie daje rady dalej iść. Co będzie, jeśli tam, na górze, czekają na nią takie same złe wieści, jak na tę zdruzgotaną kobietę? Takim wydarzeniem, które tę całą opowieść rozpoczyna jest wielka katastrofa górnicza z 1894 roku. To była taka katastrofa, która dokonała się dosłownie w tym miejscu, w tym mieście. Pochłonęła ponad 200 górników, 235 górników. Tyle istnień ludzkich poza tą rewolucją przemysłową. To właśnie ta katastrofa napędziła życie w taki bardzo negatywny, czasami w pozytywny sposób tych twoich bohaterów, mieszkańców Karwiny. Tak, a opisując ją bardzo starannie opieram się na faktach, ponieważ ta katastrofa rzeczywiście miała miejsce. Była to największa katastrofa górnicza na całym Górnym Śląsku, a więc także po polskiej stronie. Później już nigdy nie wydarzyło się nic straszniejszego. Doszło do niej u schyłku XIX wieku, a więc w czasach, gdy nie istniał jeszcze żaden system zabezpieczenia socjalnego. Była to sytuacja bez precedensu dla wszystkich, dla Larisza, którym musiał się z nią zmierzyć, ale także dla wiedeńskiego dworu, bo wciąż jesteśmy jeszcze w realiach Austro-Węgier. Wiedeń się tym zajmował, ponieważ była to ogromna, całkowicie wyjątkowa tragedia. Jednym z jej następstw było także powstanie ratownictwa górniczego. Dla mnie najważniejsze jest jednak przede wszystkim to, co ta tragedia zrobiła ze społeczeństwem, jakie skutki ujawniały się w życiu tak zwanych zwykłych ludzi, jak rozpadały się rodziny, bo w tamtym czasie wystarczyło, że dzieliły je dwa albo trzy kilometry i już mogły się nigdy więcej nie spotkać naprawdę dochodziło do tego, co opisuję w książce. Rodziny rozpraszały się, a potem spotykały się ponownie dopiero w następnym pokoleniu, częściowo przez przypadek. To oczywiście powodowało kolejne problemy. Zatem ten wątek opowieści wyrasta z realnej historii i wydawało mi się bardzo ważne, żeby to zapisać, bo nigdy wcześniej nie czytałam o tym, że w czasach bez żadnego systemu ochrony socjalnej pojawiły się również wtórne tragedie, które jeszcze pogłębiały skutki nieszczęścia dla dla mnie to było coś zupełnie nowego. Bylo pro mnie nowynka, gdyż jsem se tym Ta książka pokazuje takie zwykłe życie. My, my jesteśmy nauczeni tego, że Śląsk to jest węgiel, to są górnicy, to jest ciężka praca, a tutaj poznajemy szczegóły tego życia codziennego, tej codzienności. To jest ciężka praca, ale nie tylko, nie tylko węgiel, nie tylko ten pył węgielny, który się unosi w powietrzu, ale również codzienność, która jest bardzo bliska, tak sobie wyobrażam też, nam, współczesnym czytelnikom, bardzo uniwersalna. Ta historia jest naprawdę uniwersalna, co dodatkowo burzy sposób, w jaki dawniej przedstawiano środowisko górnicze. Ogromny wpływ miała na to oczywiście propaganda, która przynajmniej u nas wciąż jeszcze zachowuje się w ludzkiej pamięci. Tymczasem, wbrew temu obrazowi, tamtejsi ludzie zmagali się z tymi samymi sprawami, które pojawiają się w każdej ludzkiej wspólnocie. Barbara i kobiety mieszkające w koloniach górniczych Prowadziły pod wieloma względami zupełnie zwyczajne życie. Miały ogródek, zajmowały się domem, uprawiały kawałek pola, hodowały kozę. W gruncie rzeczy żyły niemal wiejskim rytmem i chyba także dlatego ludzie do dziś tak chętnie to wspominają. Byli ze swojego życia zadowoleni, mieli zapewnione utrzymanie, mężczyzna troszczył się o byt rodziny, a kobiety akceptowały taki porządek życia. Ogromny wpływ na zmianę przywazy, tego życia miało to, co dziś nazwalibyśmy masową migracją ekonomiczną. Wtedy oczywiście tak tego tak nie nazywano. Ale mechanizm był dokładnie ten sam. Do Karwiny przybywały tysiące ludzi, przede wszystkim z Galicji, w poszukiwaniu lepszego życia. Trafiali w warunki, o jakich wcześniej nawet im się nie śniło. Rzeczywiście wyraźnie poprawiali swój los, ale jednocześnie zostawiali za sobą całe swoje wcześniejsze życie. Musieli opuścić swoje rodziny. Dla mnie ci ludzie są bohaterami, bo odchodzili ze świadomością, że być może nie będą mogli pochować własnych rodziców, że już nigdy nie zobaczą osób, które były dla nich ważne. Ważne. To wymagało ogromnej odwagi, a jednak potrafili to zrobić. Przyjeżdżali do miejsca, w którym nikogo nie znali i właśnie dlatego, że było ich tak wielu, zaczęli tworzyć nowe wspólnoty, które stawały się ich nową rodziną myślę, że właśnie tutaj tkwi źródło tej solidarności, która przetrwała przez wiele kolejnych pokoleń. Górnicza wzajemność, w której kobiety trzymały się razem, a mężczyźni codziennie wychodzili do pracy ze świadomością, że mogą z niej nie wrócić. Wszystko to tworzyło bardzo silne więzi i właśnie one bardzo mocno odcisnęły się na funkcjonowaniu tamtejszej społeczności. do pracy z ta także tam było a ja że to do tego jak ta społeczność funkcjonowała w tych tych miejscach velmi silnie propsala. Dzięki tej powieści poznajemy bliżej ten świat, ten świat Śląska Cieszyńskiego, bo tam rozgrywa się akcja i tam znajduje się Karwina. Ja czytając tę książkę uświadomiłam sobie, że ta tożsamość górnicza która jest bardzo silna w naszej kulturze, tutaj w Polsce. Nie wiem, jak to jest w Czechach obecnie i jak było w przeszłości. Dla mnie, tak podświadomie, to jest tożsamość stała. To znaczy, to jest coś, co się bardzo kojarzy z tym regionem. Natomiast ta książka uświadamia, że, że, że to jest tożsamość, która powstała bardzo niedawno w gruncie rzeczy. I opisujesz właśnie ten moment, kiedy z jednego stylu życia, z którym też wiązała się przecież taka tożsamość, Tożsamość człowieka, który żyje z ziemi, którą uprawia, przekształca się w tożsamość robotnika, człowieka, który swoją pracę wykonuje, tak jak to już powiedziałaś, poza domem. Tak i ona zmieniała się w czasie. Jedną z postaci pierwszego tomu jest Stara Zofia, która pamięta jeszcze pierwotną karwinę i sam początek wydobycia węgla. Te zmiany nie przyszły z dnia na dzień. Najpierw wiele rzeczy trzeba było przestawić na węgiel kamienny, zarówno przemysł, jak i gospodarstwa domowe. Był to stopniowy proces. I właśnie Zofia te powolne zmiany pamięta, jest więc nosicielką tej części opowieści, która pokazuje całościową przemianę społeczną. Od czysto pasterskiego wiejskiego życia przez chłoporobotników, aż po tych, którzy nie wyobrażali już sobie innej pracy niż praca w kopalni. Uważam ten temat za fascynujący również dlatego, że jest on wspólny dla każdego środowiska górniczego. Rozmawialiśmy o tym w Saksonii, w Anglii, magnetyzm górniczego zawodu jest obecny wszędzie. Tam, A gdzie wydobywano węgiel, to coś Polskę, bardzo wyjątkowego ta, i w bardzo w silnego. W W Sasku sam o tym w Anglii sam o tym Ten magnetyzm, te profesje, jest przytomny wszędzie, gdzie się dobiwano uhli. To jest właśnie. I tutaj już jest krok do tego, żeby zapytać bo o to chciałam Cię zapytać później, ale zapytam teraz o pisarstwo związane z miejscem. Zaraz na myśl przychodzi mi Szczepan Twardoch. Chociażby, jego Drach i jego Pokuta. Książki, które bardzo są ważne też dla polskich czytelników, bez względu na to, czy, czy, czy mieszkają na Górnym Śląsku, czy nie mieszkają na Śląsku. Jak to jest w Czechach i czy, czy znasz w ogóle pisarstwo Szczepana Twardocha? Czy to jest, czy to jest bliskie spojrzenie tobie na, na, na tę przestrzeń i na to miejsce? Ja samą znam Szczepana Twardocha, mam chorada. Oczywiście znam Szczepana ja Twardocha i ja bardzo lubię literaturę. jego książki. Zresztą ja w ogóle ktoś, bardzo cenię polską bazano. literaturę. Powiedziałabym jednak, że moje zainteresowanie nie ogranicza się wyłącznie do Śląska. Owszem, Twardoch czy Zbyszek Rokita podejmują tematy, które są mi jako autorce bliskie, ale lubię też wielu innych polskich pisarzy. Bardzo poruszyła mnie Piaskowa Góra Janny Bator, która jest mi bliska również pod względem pisarskim. Z kolei temat podobny do tego, który podejmuje w drugim tomie Krzywego Kościoła, czyli presję, by zadeklarować przynależność do określonej narodowości oraz konsekwencje takich, jego wyboru, A, tak, pokazuje na przykład Martyna Buna, Bunda w Nieczułości. Jo, tam, te książki rozkrywają się wprawdzie temate, w Wałbrzychu, czy ja na ja Kaszubach, ale ja tamte, same procesy są bardzo podobne. Czasem wręcz takie same i być może właśnie w tym kryje się ich uniwersalność. Teraz jednak odeszłam od tematów regionalnych, więc do nich wrócę. Ale czym właściwie jest temat regionalny? Przecież każde dzieło jest gdzieś lokalnie zakorzenione. Szczególnie zapadły mi w pamięć słowa profesora z katowickiego uniwersytetu, który powiedział mi, że stara karwina w moich książkach przypomina mu Makondo Marqueza. To płynięcie czasu, to poczucie, że, że wszystko toczy się dalej, a ludzie wciąż próbują coś zmienić, to, choć tej rzadko tej, mają realny wpływ na to, co dzieje się wokół, wokół się nich. To, to snażili, przecież kolejny temat uniwersalny. A mało gdy mają wpływ na to, co się kolem nich dzieje. Chciałam poświęcić tę trylogię swojemu regionowi, ponieważ jego prawdziwa historia została mu w gruncie rzeczy odebrana. Zastąpiono ją balastem i tezami podporządkowanymi doraźnym celom. To mnie boli, bo przez to tamtejsi ludzie, także członkowie mojej własnej rodziny, bywają przedstawiani jako ktoś zbyt uległy, jako ludzie, którzy wszystkiemu się poddali, którzy byli głupi i niewykształceni. A to po prostu nie jest prawda. To miało dla mnie bardzo ważne osobiste wymiar i było zarazem pierwszym impulsem, żeby powiedzieć nie. Być może opinia publiczna myśli, że wie jak było, ale tak naprawdę było inaczej, a ja po prostu chcę opowiedzieć tę prawdziwą historię. I właśnie, i właśnie w tym widzę tą siłę takiego lokalnego pisania. Ja wiem, że dla, dla ciebie ta uniwersalność jest ważna też, bo przecież autor zawsze chce, żeby ta opowieść poszła w świat i do każdego przemawiała i ona przemawiała. Ale jednak daje dużo nam, czytelnikom i też myślę, że ludziom, którzy mieszkają w tym miejscu, o którym piszesz, wiele ważnych rzeczy i bardzo istotny przekaz. Ano. Mój region ma oczywiście swoje specyficzne cechy. Cały Śląsk, a ściślej mówiąc Górny Śląsk, jest pod pewnymi względami wyjątkowym. Został przecięty granicą, którą do dziś nosimy w głowach, ale nie przesadzajmy też z podkreślaniem tej wyjątkowości. Tutaj, jak i gdzie indziej, żyją przecież ludzie, którzy od życia chcą w gruncie rzeczy tego samego. Na tym obszarze pojawiają się problemy narodowościowe i w tym sensie nie ma znaczenia, czy mówimy o relacjach niemiecko-polskich na Górnym Śląsku, czy u nas o czesko-polskich. Jedne i drugie zawsze rodziły kolejne wtórne konflikty. A pamiętajmy, że u początku tego wszystkiego był węgiel, pieniądze i przemysł. To właśnie one przyciągnęły konflikty. Także spór o Śląsk Cieszyński był w ogromnym stopniu kształtowany przez interesy związane z pieniędzmi, wpływami i walką o to, kto przejmie kontrolę nad ciężkim przemysłem. Później doszła do tego jeszcze kolejna warstwa, ideologiczna. Ludzie bez przerwy stawali się pionkami w opowieści, którą ktoś inny układał za nich tak, jak było mu wygodnie. I myślę, że właśnie ten fragment świata, o którym piszę, doświadczył aż z nazbyt wielu takich nałożonych na siebie warstw i cudych narracji. Dlatego czuję potrzebę opowiedzenia, jak to wszystko było, przywrócenia mojemu regionowi jego prawdziwej historii tożsamości. To było właśnie wracić temu regionu ten przybieg, a tu identytu. To jest zapomniana historia dla Czechów, dla mieszkańców Czeskiej Republiki. Trochę o tym czytałam, przygotowując się do tej rozmowy, i bardzo mnie to zdziwiło, że twoje pisarstwo, ta, ta cała trylogia jest takim zapełnianiem trochę białych plam historii. Odważyłabym się powiedzieć, że większość tego, o czym piszę, jest dla czeskich czytelników czymś zupełnie nowym. I dotyczy to bynajmniej nie tylko tego, co wiąże się ze starą karwiną. Podczas spotkań z czytelnikami w Czechach bardzo często słyszę zdania w rodzaju aha, więc oświęcim to miasto. Aha, to teraz rozumiemy, dlaczego na ścianach Werwowie są stare polskie napisy, albo. Aha, aha, więc już teraz wiemy, już wiemy, że dzisiejsza Karwina nie jest tą pierwotną Karwiną. Także aha, a teraz już że ta Karwina nie żadna Karwina. Także uh, Dla czeskiego czytelnika w Krzywym Kościele jest nowego, naprawdę bardzo wiele nowego. Mógł Być może po prostu wciąż za mało o sobie nawzajem wiemy, a jeśli mogę choć w niewielkim stopniu przyczynić się do tego, żebyśmy wiedzieli o sobie więcej, byłabym z tego bardzo rada. Tak, tak te książki wypełniają ważne białe plamy w historii. Jedna z najczęstszych reakcji brzmi W ogóle nie miałem pojęcia, że Czechosłowacja była z Polską w stanie wojny, że istniał czesko-polski spór o terytorium, że w ogóle coś takiego się wydarzyło. W czeskich podręcznikach historii albo nie znajdziemy tego wcale, albo natrafimy jedynie na wzmiankę na marginesie. W swoich tekstach staram się wyjaśnić, dlaczego ten spór w ogóle powstał. Po ukazaniu się książki Powiedzieli przychodzić czytelnicy i mówić, aha, więc dlatego. A potem dopowiadali historię z własnych rodzin, dlaczego ktoś z kimś nie rozmawiał, dlaczego w rodzinie przez lata utrzymywały się konflikty. Dla mnie, jako autorki, największą nagrodą jest chwila, kiedy czytelnicy mówią mi, po przeczytaniu książki wreszcie sobie to w domu wyjaśniliśmy, bo teraz już naprawdę wiemy, co dokładnie znaczyło podpisać volksliste To już trochę prowadzi nas do drugiego tomu, ale ogólna zasada jest. Jest taka, że przemilczane problemy nie znikają, tylko narastają. Jeśli więc moje książki sprawiły, że ludzie zaczęli w swoich rodzinach rozmawiać o sprawach historycznych i wyjaśniać dawne nieporozumienia, to jako autorka nie mogłabym sobie życzyć niczego więcej. się wyjaśniać, trzeba jaki rodzinny konflikt, tak autorka To jest ta kronika powieściowa, czyli jest tutaj udokumentowanie historyczne, Twoja wielka praca i badanie historii tego regionu, ale też spotkania z mieszkańcami. To jest dla mnie bardzo ciekawa historia. i Jak odnajdywałaś ty tych ludzi, czy to były dla Ciebie ważne spotkania i czy to właśnie przez tych ludzi poznawałaś tę historię, czy jednak szperałaś też w pracach historycznych? To zależy od tego, o którym, od od tego, ja, o którym etapie pracy, pracy będziemy, będziemy a, mówić. Kiedy tak, zaczęłam pracować nad trylogią, pamięci, oczywiście nie miałam ty, jeszcze ty, żadnych ty świadków pamięci. Nikt a, mnie nie znał. Chodziłam a, po, znał. po starej a, karwinie, która ja dziś jest testa, pustkowiem. I kiedy a, przypadkiem tam kogoś tam spotkałam, próbowałam zagadnąć, zagadnąć a, i zapytać, czy byłby gotów ze mną porozmawiać. W gruncie rzeczy swoich pierwszych świadków pamięci zaczepiałam właśnie w ten sposób w terenie. Byłam każdej z tych osób ogromnie wdzięczna, kiedy poświęcała mi czas, i mówiła, gdzie mieszkała, albo pomagała mi lepiej zorientować się w tym, co gdzie było. Tutaj trzeba sobie uświadomić jedną ważną rzecz. Ten region rozwijał się tak gwałtownie, że nikt nie dokumentował systematycznie jego historycznego rozwoju. Pierwsza, naprawdę oficjalna kronika zaczęła powstawać dopiero w latach 20. XX wieku, kiedy nakazywało to już prawo. Do tego czasu mamy jedynie fragmentaryczne zapisy. Ludzie reagowali na moje pracę bardzo życzliwie. Rozmawiałam z kilkuset świadkami pamięci, a niektórzy z nich mają w domach archiwa uporządkowane wręcz perfekcyjnie. Jednak kiedy pożyczają mi dokumenty, czasem mówią, pani to dam, pani ufam, ale nie wolno pani oddać tego do archiwum. Chcą zachować te dokumenty u siebie w domu. Możemy to uznać za żywy dowód nieufności wobec systemu, będącej skutkiem tego, ile razy i w jaki sposób mój region został zadeptany oraz jak wiele nawarstwionych historycznych traum ludzie w sobie noszą i dlatego wolą przechowywać cenne dokumenty u siebie. Dla mnie ich współpraca była ważna nie tylko na poziomie badań historycznych, lecz także przy opisie codziennego życia. Musiałam się dowiedzieć, co ludzie jedli, jak się ubierali, jak właściwie żyli. Ta część pracy sprawia mi ogromną przyjemność, choćby szukanie odpowiedzi na pytanie, czy zwyczajna Barbara mogła w 1894 roku upiec mięso na niedzielny obiad, czy w ówczesnej karwinie w ogóle miała je gdzieś kupić. To właśnie takie pozornie drobne szczegóły dają opowieści życie. Szczegóły codziennego życia czerpałam zarówno ze źródeł historycznych, jak i z konsultacji z historykami. Powiedziałabym, że właśnie te okruchy ówczesnej codzienności, które zachowały się w pamięci zbiorowej, dają opowieści większą autentyczność. Ale to pracy, a prawie ty jak się na to lidé tak to je pro mnie to korzenie, które temu dodawa to, to największy míru autentycyty. A te archiwa, to były przede wszystkim zapiski, fotografie, jakiego rodzaju to były pamiątki. I też bardzo mnie ciekawi, czy są tutaj bohaterowie w tej twojej książce, których zbudowałaś na wzór naprawdę istniejących postaci. Żadna z tych Tak, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że poza ważnymi postaciami historycznymi, które występują w książce pod własnym nazwiskiem, jak na przykład burmistrz Wacław Olszak, żadna z moich postaci nie ma jednego konkretnego realnego pierwowzoru. A zarazem nie są one całkowicie zmyślone. Niosą w sobie fragmenty losów prawdziwych ludzi, tak jak usłyszałam je od świadków pamięci albo odnalazłam w archiwach. Mówiąc z pewną przesadą, są to właściwie takie postaci Shredding Singera, fikcyjne, a jednocześnie realne. I każdy ze świadków pamięci, którego opowieść wplotłam do książki, oczywiście rozpoznaje w niej swój własny los. Jest tu rzecz jasna także czysta fabuła, bo nie jest to przecież kronika, ale zarazem powieść. Muszę więc przestrzegać zasad konstrukcji powieściowej tak, aby opowieść tworzyła całość, żeby ludzie chcieli ją czytać i się w niej nie gubili. Trzymam się jednak żelaznej zasady, nigdy nie fabularyzuję poza granicę tego, co rzeczywiście mogło się wydarzyć. I wiele razy zdarzyło mi się, że już nawet całkowicie wymyślony fragment ludzie komentowali słowami, ale przecież to jest historia naszej rodziny, skąd pani może ją znać, skoro nigdy się nie widzieliśmy. To bywają bardzo emocjonalne <grystanie> chwile. Barbara źle stąpnie i noga ześlizguje jej się do bruzdy z mętną wodą, pozostałością po nocnej burzy. Jęknie i cała grupka na moment zamiera. Siedem par kobiecych oczów patruje się w nią z niemym pytaniem, czy da radę dalej iść. Barbara porusza nogą w kostce, a kiedy nie czuje bólu kiwa głową. Z krajem spódnicy wyciera błoto z łydki i nie przerywa marszu. Nie ma czasu na gadanie. Rozmowy odbierają siły. Grupka ośmiu kobiet i kilkorga dzieci rusza dalej. Mają za sobą dopiero dzień drogi, pierwszy z sześciu. Wokół rozciąga się płaska górnośląska kraina w całej krasie pierwszego majowego tygodnia. Na łąkach między polami mlecze budzą się w promieniach porannego słońca. Ziemia jeszcze pachnie wiosną, ale ostre słońce w ciągu kilku dni wyciągnie z niej ten zapach. Jeśli będzie paliło tak jak wczoraj, to może przed drogą powrotną mlecze zamieniał się w dmuchawce. Przychodzi Barbarzy do głowy. Zaraz jednak zabrania sobie takiego obłądzenia myślami. Na jej szybsze tempo czteroletnia Basia reaguje płaczem. Jeszcze wczoraj dziewczynka szła całkiem dzielnie. W nocy obudziła ją burza, więc teraz jest niewyspana i marudna. Przed rokiem Barbara mogła wziąć córkę na ręce i przynajmniej od czasu do czasu ją ponieść. Teraz nie może, ponieważ w jej brzuchu kiełkuje nowe życie. Jest w piątym miesiącu ciąży. Przed kilkoma tygodniami zastanawiali się, czy Barbara w błogosławionym stanie powinna w ogóle iść do Wieliczki. Ciężarne kobiety nigdy nie uczestniczyły w wyprawie. Taka była stara zasada. Kiedyś nie zabierano ze sobą nawet dzieci. Ale to było w czasach, kiedy po sól chodziło się w znacznie liczniejszej grupie. Połowa kobiet ze wsi zostawała wtedy w domu i pilnowała potomstwa tych, które wyruszyły w drogę. Potem się wymieniały. Dzisiaj wszystko wygląda inaczej. W tym roku wybrało się ich tylko osiem. Gdyby się rozdzieliły i poszły tylko we cztery, mogłoby to być niebezpieczne. Tak czy owak, tradycja pielgrzymek po sól powoli zamiera. Tygodniowa mordęga odstraszyła niejedną z karwińskich kobiet. Poza tym, mężczyźni zarabiają w kopalni więcej niż przed laty, więc zysk ze sprzedaży przeniesionej soli nie jest już aż tak znaczący dla rodzinnego budżetu, jak był kiedyś. Nadal jednak są to dodatkowe pieniądze. Człowiek nigdy nie wie, kiedy będą mu one najbardziej potrzebne. Zwłaszcza, gdy pod sercem nosi się kolejne dziecko. było dużo zapisków, było dużo fotografii w tych archiwach w domowych archiwach znajdują się nawet całe kroniki. Zdarzało się, że dziadek prowadził kronikę gminną, a choć w czasie wojny kroniki były konfiskowane, jemu udało się jakoś tego uniknąć. Po wojnie zatrzymał ją już po prostu w domu, bo obawiał się, co mogłoby się stać, gdyby przekazał ją urzędom. I ta kronika do dziś pozostała w rodzinie. Ludzie mają też w domach mnóstwo fotografii, dokumentów, naprawdę bardzo wiele różnych materiałów. Oczywiście nie mówię przez to, że w archiwach państwowych nie ma niczego. Chcę raczej zwrócić uwagę na to, że niektóre tematy, na przykład solna pielgrzymka do Wieliczki, w mojej powieści opierają się w całości na historii mówionej. Ta tradycja nie została nigdy odnotowana w źródłach, bo po prostu nigdy nikt nie pytał o nią świadków pamięci. Natrafiłam na to zupełnie przypadkiem. Jedna ze świadkiem wspomniała o solnej pielgrzymce, a mnie wydało się to bardzo mocnym wątkiem, który chciałam włączyć do książki. Ale moja konsultantka od historii życia codziennego, historyczka Agata Krawiczkowa oponowała nie wpisuj tego, to nie ma oparcia w źródłach, a ja odpowiedziałam biorę tę odpowiedzialność na siebie. Ta świadkini opisała mi bowiem solną pielgrzymkę z tak autentycznymi detalami, że po prostu nie chciałam pominąć jej opowieści, choćby zdanie o kobietach, które niosły małe dzieci w chustach, a do domu wracały z podrażnioną skórą na brzuchu, od dziecięcego moczu i na plecach od soli, która rozpuszczała się w pocie. Takiego szczegółu człowiek przecież nie wymyśla. A potem książka się ukazała i czytelnicy zaczęli do mnie pisać. To dobrze, że pani to zapisała. U nas w domu też mamy listy o solnej pielgrzymce. I nagle ten temat ożył. Jestem za to niesłychanie wdzięczna. I stało się to wyłącznie dzięki historii mówionej. Bez niej nigdy bym tego nie odnotowała, bo w źródłach po prostu tego nie ma. Ta książka, której pierwszy tom ukazał się już w Polsce, tak jak już w Wspomniałam, na początku naszej rozmowy ma trzy części i wszystkie już one się ukazały w Czeskiej Republice. To jest książka bestseller. Stałaś się bardzo popularną autorką. Ta książka też jest bardzo popularna w Czechach. Dostała kilka nagród bardzo ważnych. Ty również w związku z tym takie nagrody otrzymałaś. O czym to świadczy? Poza tym, że jest wspaniale napisana i, i, i w ta opowieść bardzo wciąga czytelnika, ale też chyba mówi coś o, o odbiorcach tej książki. To jest kwestia. Ja sam na tym samozřejmě przemyślałam, protože mnie to zaskoczyło. To dobre ja pytanie. Ja też oczywiście się nad zajima. tym zastanawiałam, ja bo pan, ten sukces ten mnie zaskoczył. Ludzika. Myślałam, że krzywy kościół zainteresuje upa. tylko garstkę ja ludzi, szuka, których ta historia dotyka osobiście. osobiście. Stało się jednak dokładnie odwrotnie. Odpowiedź ma dwa poziomy. Po pierwsze, mieszkańcy Śląska-Cieszyńskiego albo jak to woli Zaolzia, czytają tę opowieść jako pewnego rodzaju zadośćuczynienie, jako zapis własnej historii, której nie można do końca poznać, bo nie uczono o niej nie w szkołach i niewiele to, mówiło się nie o niej w rodzinach. Nagle zaczynają poznawać ten świat i, jak sami mówią, czują, że ta opowieść przywraca im korzenie, tożsamość i godność. Bardzo mocno uświadomiłem sobie, że tu należy. Słyszę często i uważam, że to niezwykle ważne zdanie. Ja sam silnie że sam patrzym. To jest bardzo ważna věc A i w ten sposób dochodzimy do drugiego poziomu. Mamy za sobą kilka w których wielu z nas uważało się za kosmopolitów i cały świat traktowało jak swój dom. Ten świat był wtedy w nieco lepszym stanie niż dziś i myślę, że właśnie dlatego pojawia się teraz jakaś naturalna potrzeba powrotu do korzeni. Nie mówię teraz tylko o krzywym kościele. Czyż za sukcesem książki Chłopki Anny Kuciele Frydryszek albo Kajs Zbigniewa Rokity, nie stoi również ta sama potrzeba odnalezienia własnych korzeni? Ten zwrot widać także w literaturze światowej. Dla mnie na przykład Pentalogia Eleny Ferrante jest do pewnego stopnia właśnie opowieścią o poszukiwaniu tożsamości. Być może po tym kosmopolitycznym okresie po prostu potrzebujemy na nowo zadać sobie pytanie, kim właściwie jesteśmy. Być może to podświadoma reakcja na stan świata, w którym dziś żyjemy. Potrzebujemy znów się zakorzenić. A co ty o tym myślisz? Kouly a byli jsme kosmopolité a, a pojďme si teď podívat na to, kým vlastně jsme. Jo? Takže možná, že je to reakce na ten svět, jak je rozbitý a my se potřebujeme někam, někam zakořenit. A řekla bych, že tady tohle to může taky sehrávat v tom roli, nebo já nevím, co, co myslíš ty. Ja się z tobą zgadzam, oczywiście. Dla mnie to też jest opowieść o, o części mojej ojczyzny, Polski, po prostu taka, no. tak w bardziej uniwersalnej perspektywie. Ale zapytam o tę małą, mniejszą perspektywę, węższą na koniec. Co praca nad tą książką, co napisanie tej książki dało Tobie, osobie, która właśnie z tych miejsc jest? Dało mi Ja to Bardzo wiele mi to dało. Odpowiem nie wprost. Mam w domu pudło z rodzinnymi fotografiami. Przede wszystkim od strony mamy, gdzie większość krewnych pracowała w górnictwie albo w hutach. Kiedy byłam nastolatką, czasem marzyłam o tym, żeby pochodzić z jakiegoś lepszego domu. No cóż, taka byłam wtedy po prostu. głupia. Ale kiedy później zaczęłam nabierać rozumu, to pudło wciąż tam stało, a ja miałam coraz większe wyrzuty sumienia, że byłam wobec moich bliskich niesprawiedliwa. Chyba wszyscy znamy to uczucie, prawda? Przez długi czas nie potrafiłam nawet na to pudło spojrzeć, bo ilekroć je otwierałam, miałam poczucie, że coś im jestem winna, że no, to, kiedyś tak nie potrafiłam ich docenić, że za mało z nimi z rozmawiałam, że nie okazałam większego szacunku mojej babci, kolicy która kolicy mniprał dała mniprał, mi tak, tak z wiele. Z o babci Bożence, Bożence wspominam w posłowiu do pierwszego tomu. Ona całe życie pracowała w chucie, a zarazem to właśnie ona przywiodła mnie do książek. więcej ucty babiczce, która mi dała moc, kiedy pisałam Krzywy a, to Kościół, to myślałam byłby, że o nich coraz to intensywniej, o członkach a, swojej rodziny, o setkach budzie. świadków pamięci a, i o tysiącach a, tych, z którymi nigdy nie rozmawiałam. I w duchu powtarzałam a, sobie, ten, ten sobie, że, że piszę to właśnie nie, dla nich, że chciałabym przywrócić im godność. Ligi, Kiedy skończyłam pisać, byłam całkowicie wyczerpana. Te dziesięć lat pracy naprawdę mnie wyssało. Wtedy znów zajrzałam do tego pudła ze zdjęciami. Já jsem směně, potom dosla, a, a byla jsem úplně, úplně hotová. Mě to málem sežralo těch deset let práce. Potom jsem se podívala do té krabice a už z ní nemám výčitky. Piękna historia, przyda się ta opowieść i zainspiruje pewnie wielu czytelników tej książki, ale w ogóle też chyba wielu z nas. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Naszą gościnią dziś w audycji o wszystkim z kulturą była Karin Lednicka. Bardzo dziękuję. A ja dziękuję za pozwanie. Autorka książki Krzywy Kościół, której pierwszy tom jest już dostępny na polskim rynku. Przed nami kolejne części tej trylogii. Książkę przełożyła Joanna Anna Goszczyńska. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk. Autopromocja Twierdzenie, że dorosły, świadomy człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny nie wydaje się kontrowersyjne. Niemiecki kognitywista Thomas Metzinger podbija jednak stawkę. Twierdzi, że jesteśmy także odpowiedzialni za stany mentalne, które przeżywamy i że te przeżycia obligują nas do konkretnych zachowań. O jego projekcie Kultury Świadomości porozmawiamy w sobotę o 23. Zapraszam, Michał Nowak. Mozart odbył 17 podróży, niemal trzecią część życia spędził na szlaku, w niezliczonych oberżach, gastchowach i przypadkowych kwaterach, a nic tak jak podróże nie sprzyja pisaniu listów. Ich wysokości przyjęły nas nadzwyczajnie i gdybym napisał jak naprawdę było, to pan by nie uwierzył i powiedział, że zmyślam. Na 17 podróży Mozarta zapraszam w każdy piątek o 19.10. Do usłyszenia. Ireneusz Dębowski. Autopromocja.